Usłyszymy również poruszającą odę na śmierć Henry'ego Persela, autorstwa Johna Blow'a, muzyczny hołd dla jednego z największych twórców baroku. Zapraszam na transmisję już dziś o 20. Klaudia Baranowska. Autopromocja Wielkanoc w dwójce Dzień dobry Państwu. Katarzyna Sanocka, witamy Państwa bardzo serdecznie w niedzielę wielkanocną, mając nadzieję, że ten świąteczny poranek mija Państwu w dobrej i rodzinnej atmosferze. Ja serdecznie Państwa zapraszam dziś na audycję, w której zadamy pytanie. Jak w sztuce przedstawiano najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości, czyli zmartwychwstanie Chrystusa? Przecież tak naprawdę nie widział tego zdarzenia, ani nie opisał go żaden z ewangelistów. Zmartwychwstanie w malarstwie to nie tylko motyw religijny, ale też opowieść o wierze, o nadziei i o przezwyciężaniu śmierci. Od bizantyńskich ikon po barokowaniu, Wizje, artyści próbowali uchwycić moment, który wymyka się ludzkiemu poznaniu. Jak przedstawiano tę najważniejszą tajemnicę chrześcijaństwa na płótnie, na desce czy w innym materiale, co symbolizują poszczególne elementy na obrazach, i jak z martwych przedstawiali twórcy ludowi. To pytanie do naszych dzisiejszych gości. Jest z nami Joanna Klikowicz, absolwentka Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i popularyzatorka wiedzy o sztuce w Wolskiej Bibliotece. Witam Cię Jasiu serdecznie. Witam Państwa serdecznie. Łączymy się również z Radomiem. Tam Marcin Stańczuk z Muzeum Wsi Radomskiej. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Zacznijmy może, Joasiu, od tych pierwszych momentów, w których w ogóle Zmartwychwstanie Chrystusa pojawia się w sztuce, bo nie od razu było tak, że artyści przedstawiali Chrystusa z martwych wstałego takiego jakiego znamy z barokowych obrazów, czy też renesansowych. Nie przedstawiano tego momentu, bo tak jak wspomniałam, na początku, nie został on w żadnej z Ewangelii tych uznanych przez Kościół opisany. Więc jak to się zaczęło? To jest bardzo dobry początek, to co mówisz. Warto tutaj się w ogóle przyjrzeć tym mm, różnym wahaniom też związanym z tym, jak się rozwijała w ogóle mm, samochrześcijaństwo i podział na Kościół właśnie zachodni, katolicki i Kościół wschodni. Wiadomo, że na początku toczyły się też takie intensywne dyskusje związane jeszcze też z religiami starotestamentowymi, czy należy w ogóle przedstawiać wizerunki bóstwa, rzeźby i tak I to też właśnie już przejawia się w samym jakby myślę na obrazywanie zmartwychwstania. Dlatego, że wyróżniamy, można powiedzieć, takie trzy typy um, obrazów ilustrujących samo zmartwychwstanie. I to są właśnie trzy Mario u grobu. To jest też Nie zatrzymuj mnie, czyli hmm, też hmm, taki moment, kiedy Maria właśnie spotyka Chrystusa i go nie rozpoznaje. tak? On odpowiada, nie zatrzymuj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mojego ojca. No, limetangere. Często ten obraz jest tytułowany,? prawda? Ten tak, sposób. dokładnie. Oraz ten trzeci typ, chyba najbardziej nam już znany, czyli wtedy, kiedy właśnie Chrystus już triumfuje, wychodzi z grobu. I Właśnie te trzy marie u grobu są takie interesujące, dlatego właśnie, że tam nie ma wizerunku Chrystusa. Tak jest pusty grób. Kobiety mm, odkrywają pustą grotę. Więc to się właśnie wzięło z tej całej dyskusji związanej z tym, czy w ogóle należy pokazywać wizerunek Boga. Boga, Gdyż uważano, że Chrystus, który z martwych stał, to jest już ta postać boska, której nie należy przedstawiać ani czcić. I tutaj właśnie jak przyjrzymy się tym reprezentacjom wschodnim bizantyjskim, to bardzo często właśnie jest grota, lub też właśnie są te marie u grobu, ale też myślę, że Państwu będzie znany też Wita Stwosza. Tam też właśnie możemy na fragmencie obserwować tego typu sceny. Trzy marie u grobu, czyli Maria Magdalena, Maria Kleofasowa, czyli matka Jakuba i Maria Salomea. Jest taki obraz Jana Wanajka, pokazujący właśnie te trzy niewiasty, które stoją u pustego grobu. Jest też taki motyw, który osobiście zawsze mnie intryguje i fascynuje, jeżeli chodzi o sztukę bizantyńską, czyli zstąpienie do otchłani. Motyw Anastasis. Co to takiego? Zgadza się. I tutaj też musimy sięgnąć do tego, jak interpretowano pewne zapisy, dlatego że w tej tradycji wschodniej sięgano także do apokryfów. Między innymi do tak zwanej Ewangelii Nikodema. I tam właśnie był ten, taka wiara, taki zapis związany z tym, że Chrystus zszedł do tego Szeolu po to, żeby wybawić ludzkość, między innymi Adama i Ewę i tych wszystkich, którzy byli przed Chrystusem. I to się właśnie objawia w obrazowaniu w taki sposób właśnie, że ten Chrystus często występuje z groty, nie z sarkofagu, tak jak w przedstawieniach zachodnich, bardzo często też widzimy taki motyw klucza, czyli że ten Chrystus otworzył te bramy Szeolu, tak? bardzo często też sięga w dół dłońmi, jakby niejako wyciąga te dłonie po to, żeby właśnie wyprowadzić tą ludzkość, pojawiają się też czasami wizerunki Adama i Ewy, czyli pierwszych rodziców, którzy też mają być niejako wybawieni. I właśnie ten kościół wschodni praktykuje to właśnie w taki sposób. Mamy świetny przykład, że tak powiem w sztuce polskiej, gdyż Jerzy Nowosielski, człowiek bardzo wierzący przez wiele lat, choć miał m, takie momenty, kiedy m, no jego wiara osłabła i nawet był ateistą przez kilka lat. Jednak właśnie on się bardzo inspirował ikonami, taką sztuką sakralną, bardzo pięknie ją reinterpretował. I też jest właśnie motyw z martwych stanie. Tam widzimy właśnie wiele kluczy, taki taką właśnie grotę i tam można sobie zobaczyć dokładnie ten motyw właśnie bizantyjski. Jest taki okres w sztuce bizantyńskiej nazywany renesansem paleologów od XIII do XV wieku mniej więcej i właśnie z tego okresu pochodzi jedno z takich przedstawień Anastazji to jest kościół na chorze w Konstantynopolu i pomyślałam sobie, że to przecież jest mniej więcej ten sam czas, kiedy Giot to, czyli przenosimy się już na zachód do Italii, malował swoje freski i również przedstawiał Zmartwychwstanie Pańskie, ale już nieco inaczej. To prawda, jeżeli chodzi też o taki kościół zachodni, to tu właśnie warto się przyjrzeć takiej symbolice no, kościoła katolickiego. Pojawia się bardzo często właśnie zamiast tej groty pojawia nam się sarkofag. I uważa się, że jest to odniesienie do ołtarza po prostu katolickiego. Pojawiają się oczywiście śpiący żołnierze, oni właśnie to są Rzymianie. Chrystus bardzo często ma togę i ta toga też właśnie ma taki charakter togi rzymskiej. To jest też takie niejako właśnie ukonstytuowanie tej religii katolickiej symboliczne. Myślę, że ważnym też elementem właśnie jest chorągiew, i to się pojawia też u Fra Angelico na przykład W bardzo wielu przedstawieniach To jest taka chorągiew zwycięstwa Ona symbolizuje właśnie to zmartwychwstanie To zwycięstwo życia nad śmiercią bardzo często na niej jest taki czarny krzyż specyficzny, myślę, że Państwo doskonale kojarzą. Zmartwychwstanie Pańskie w fresku Piero della Francesca. Chrystus jest taki majestatyczny, on triumfuje, trzyma jedną nogę na tym sarkofagu, jakby pokazuje tym samym swoją moc, prawda? Tam właśnie pod tym sarkofagiem śpiący żołnierze, no i ta chorągiew, widać, że to jest zwycięzca. Tak, to jest też interpretowane w taki sposób, właśnie ta noga ugięta w kolanie, jako też takie odniesienie do średniowiecznych przedstawień, kiedy Chrystus też stawia tą nogę na przykład na wężu, który oczywiście symbolizuje szatana, więc że to jest też takie odniesienie, można powiedzieć takie rymowanie z tym zwycięstwem dobra nad złem. Tam pojawia się też bardzo ciekawy motyw, taki symboliczny, a mianowicie po jednej stronie obrazu przyroda jest zimowa, zamarła, że drzewa są bez liści, a po drugiej stronie już ona rozkwita, przechodzi właśnie do takiej wiosennej, odżywającej przyrody. No i tu też mamy takie odniesienie do też przedstawień, że tak powiem starożytnych, mitologicznych, prawda? Tutaj znamy z mitologii mit o Demeter, prawda, i jej córce Persefonie, która wychodzi z Hadesu i wtedy ziemia odżywa, więc to rozwiązanie formalne było wręcz przeniesione w pewnym sensie. Myślę, że to jest w ogóle ciekawy wątek, jak te elementy ze sztuki starożytnej, czy nawet prawda, no, niechrześcijańskiej były adaptowane dla naszej wiary, dla chrześcijaństwa. I tutaj właśnie bardzo pięknie podałaś ten przykład tych drzew, co wiąże się z mitem o Demeter i Korze. Ja mam przed sobą obraz fresk Giotta z, z Kaplicy Skrowenich w Padwie. I tutaj też mamy ten motyw, kiedy Maria Magdalena próbuje dotknąć Jezusa, a on pięknym gestem, takim tanecznym, widać, że ta postawa jest taka wystudiowana, mówi nie, nie wolno, nie, nie, nie dotykaj mnie. Czy w tej sztuce Giotta, w tych freskach, też jest jakieś takie połączenie wschodu i zachodu? Bo tutaj już mamy jesteśmy u progu renesansu tak naprawdę. Myślę, że najbardziej jeśli chodzi o formalne połączenie, bo widzimy, że tutaj mamy takie dosyć płaskie przedstawienia, prawda? I to jest takie charakterystyczne dla tej sztuki wschodu. Ciekawa też jest to rozwiązanie formalne, że sztuka wschodu inaczej troszkę przedstawiała Chrystusa, kiedy On właśnie miał... Jeszcze tą postać ziemską, bo wtedy nie uważano, że to jest bóstwo, a troszkę inaczej modelowano światło właśnie na twarzach, kiedy już y, on w zmartwychwstał, a więc był tym bóstwem. Więc myślę, że tu jest też taka y, ciekawa, y, formalna, formalne rozwiązanie, któremu warto się przyjrzeć. U Giotta też jest to ciekawe, że w kaplicy Skrowenich też y, tutaj sponsorzy, tak powiem, Portretowali się, bo to była jedyna możliwość, że tak powiem stworzenia takiego portretu, umieszczenia się właśnie w jakiejś scenie religijnej i u Fra Angelico też to się pojawia. To znaczy Fra Angelico też portretuje się jako jeden ze śpiących żołnierzy, którzy są właśnie na dole obrazu u sarkofagu. Więc to też jest taka ciekawostka, że bardzo często albo właśnie sponsorzy, albo malarze też w taki sposób zapisywali się dla ludzkości, że umieszczali siebie jako właśnie jakaś postać uczestnicy w uczestnicy tak, sceny religijnej. Danej, tak. tak, dokładnie. Ten fresk Zmartwychwstanie Pańskie, Piero della Francesca, słynie nie tylko ze swojego piękna i pięknego przekazu, ale też z pewnych skandali, no i w ogóle z takiej ciekawej historii, no bo przysłużył się do obrony miasta. Dokładnie. Jest to faktycznie taki obraz, który fokusuje wiele interesujących wątków. Jeden z nich to jest taki związany z tym, że mówi się, że jest to obraz, który uratował miasto. Obraz ten jest w Borgo San Sopulcro w tej chwili, czyli tam gdzie artysta się narodził, tam został zamówiony właśnie przez rajców miejskich i to, co jest bardzo interesujące, to fakt, że opisał go w swoim eseju Aldus Huxley. Być może Państwu znany eseista. On go widział na żywo i on w tym eseju uznał, że jest to najpiękniejszy obraz na świecie. I w czasie właśnie II wojny światowej w tym mieście stacjonowali żołnierze niemieccy. Jeden z oficerów brytyjskich właśnie, dostał takie polecenie, że ma ostrzelać to miasto, ma jakby je przejąć ale właśnie był osobą, która interesowała się sztuką i czytał ten esej. Bardzo ciekawe jest to, że nigdy tego obrazu nie widział. W tamtych czasach nie było internetu, nie było tak rozpowszechnianych reprodukcji, więc musiał uwierzyć na słowo. Widać, <śmiech> że siła słowa też jest <śmiech> niezwykła i on po prostu postanowił odwlec wykonanie tego rozkazu. Um, okazało się to bardzo dobrą decyzją, ponieważ po prostu Niemcy je opuścili i miasto zostało jakby uratowane i ten fresk do dzisiaj możemy oglądać. On nie ucierpiał, więc mówi się o tym, że właśnie jest to obraz, który uratował miasto. Fresk ten opisywał też Zbigniew Herbert w swoich właśnie też esejach. Natomiast druga ciekawa historia jest związana też z takim skandalem. <laughs> jak myślimy o skandalach w kontekście sztuki sakralnej, to nie przychodzą nam takie rzeczy do głowy, ale w tamtych czasach właśnie malarze byli traktowani trochę jak rzemieślnicy i te umowy, które z nimi były podpisywane, one często bardzo konkretnie stanowiły ile ma być rąk, stóp, nóg, twarzy. No, wiemy, że to są takie troszkę trudniejsze elementy. Jak ktoś próbuje takiego rzemiosła, to wie, że, że Trzeba gdzieś tam bardziej się postarać i więcej atencji włożyć. Zupełnie o tym nie myślimy, kiedy podziwiamy tak. te natchnione wizje z martwych To prawda. No i właśnie jak ten, jak ten fresk został już um, zaprezentowany, to właśnie w mieście wybuch skandal, bo okazało się, że jeden z żołnierzy, i tutaj zachęcam też Państwa do wygooglowania sobie tego obrazu i, i zbadania e, właśnie tych wszystkich nóg, jakby brakuje mu nóg. Oczywiście nie zrobił tego dlatego, że nie, chciał, nie chciało mu się malować nóg, po prostu ze względów kompozycyjnych. Tam już nie było miejsca. Jak, jak patrzymy na ten obraz, to zupełnie tego nie widzimy. Natomiast no, mieszkańcy miasta dopatrzyli się i było to szeroko dyskutowane i to był właśnie taki skandal związany z tym obrazem. Joanna wspomniała o tym, że na tym obrazie mamy drzewa, dwa jakby takie dwie przestrzenie. Drzewo, które jest obumarłe i drzewo, które budzi się do życia, czyli to jest ten symbol odrodzenia, symbol zmartwychwstania. Ta przyroda zawsze ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o różne formy, czy w malarstwie, czy, czy, czy w rzeźbie. Panie Marcini tak zastanawiamy się nad tym, jak to było w sztuce ludowej, bo przecież różni twórcy i artyści interpretowali na swój sposób motyw zmartwychwstania, pani ale zawsze gdzieś tam ta przyroda i drzewo jako ten symbol życia się przecież pojawia. Żeby o tym powiedzieć, trzeba najpierw odwołać się do mitu początku, do mitów kosmogonicznych Słowian. Każdy lud, każdy etnos miał swoją mitologię, swoje wyobrażenia o świecie, o życiu i Słowianie też mieli takie wyobrażenia, taką wiarę w stworzenie świata według pewnego rytmu, pewnego schematu. W tych ludowych mitach kluczową rolę odgrywają dwie postaci. To jest Bóg jako bóstwo, jako istota solarna, słoneczna, związana z górną sferą wszechświata. I to jest diabeł, który jest związany z wodą, Pierwotnie to jest jego właściwa przestrzeń, taki praocean, pramorze, w którym przebywa. A na skutek rozwoju tej akcji mitologicznej, on zostaje wbrew swojej woli strącony do podziemi i tam przebywa. On jest tam skuty łańcuchami, ale w trakcie roku kalendarzowego on się powolutku z tych okowów wyzwala. I kiedy on właśnie dokonuje tego y, samo wyzwalania się z, z, tych, z, tych, z, z tych łańcuchów, robi się coraz zimniej na świecie. Przychodzi jesień, przychodzi wreszcie zima. I kiedy już, już on y, w zasadzie jest praktycznie uwolniony, zostaje mu tam jedno, dwa te, y, te, y, te koła z tego łańcucha, y, no to uderza pierwszy wiosenny piorun, w pierwszej wiosennej burzy i na powrót scala, tak jak kowal w kuźni, ten łańcuch. I cały, cała akcja zaczyna się od początku. Hmm. Tak sobie tłumaczono właśnie upływ czasu w rytmie rocznym. Te dwie postaci też są związane właśnie z, jakby z, z obrazem świata, Ponieważ Bóg dominuje w tej sferze górnej, diabeł w sferze takiej akwatyczno-chtonicznej, wodno-podziemnej. To są ich właściwe miejsca przebywania, miejsca władzy, miejsca nad którymi sprawują kontrolę. I wszystko jest w zasadzie podporządkowane w, te, w tym mitologicznym obrazie świata temu wyjściowemu schematowi. Ludzie dawniej wyobrażali sobie ziemię jako taki bochen chleba, powiedzmy, unoszący się na praoceanie. Wokół tej ziemi poruszały się ciała niebieskie, słońce będąc na górze dawało dzień. A kiedy zachodziło, dostawało się w sferę podziemną, okrążało ten bochen chleba, tą ziemię. Dlatego też na przykład odsyłano do słońca swoje życzenia, aby pozdrowiło słońce zmarłych przodków, którzy znajdują się w podziemiach, bo ono w nocy właśnie przybywa w tej sferze. I, i, i księżyc tak samo po tej trajektorii okrągłej się poruszał wokół ziemi. Tak samo jak słońce. Wyobrażano sobie właśnie, że po środku ziemi rośnie drzewo. Ono jest wiecznie zielone, chociaż też niewidoczne. Taką emanacją tego drzewa były poszczególne wielkie okazy drzew w danej okolicy, które pełniły rolę takich, w tych mikrokosmosach, takich drzew życia. Hmm. To mogła być lipa, to mógł być dąb, tam wieszano kapliczki, tam się zbierano na różne narady, tam w, w sytuacji zagrożenia, pożaru na przykład, yy, yy, udawano się pod, te, pod tą koronę drzew, yy, jakby yy, no do, takiej, do takiego ducha opiekuńczego, do takiego miejsca, gdzie, gdzie może uda się jakoś przetrwać. Yy. I tutaj właśnie, jak już zaznaczyłem, diabeł oznacza raczej w tym micie miejsca czy też obiekty, które są związane z nieurodzajem, z suszą, miejscami piaszczystymi, skalistymi odludnymi, takimi nieprzyjaznymi dla człowieka do założenia przez niego gospodarstwa, do życia po prostu. Jeżeli na przykład jakaś kobieta była bezpłodna, czy jakaś, jakieś małżeństwo nie mogło dochować się potomstwa, to, to określano to jako nieprzychylność Boga. Brak życia po prostu. Więc, więc to zielone drzewo, też ono było związane w pewnym sensie z Bogiem, a już na pewno właśnie ogólnie z ideą życia, którą to Bóg reprezentował. Było to związane też ze światłem, ze słońcem, z odrodzeniem przyrody właśnie wiosennym, po tej zimowej martwocie, po chorobie, po śmierci, którą, z, to, z którymi to pojęciami związana była zima. Ta zieloność, ona jakby realizowała się na, na płaszczyźnie mitu w wielu różnych momentach roku, w, wielu, w różnorakiej symbolice, w, w, w jakimś wielopoziomowym znaczeniu. Na przykład Jezus, który jest właśnie teraz przedstawiany w tym okresie roku jako z martwych wstały, był postrzegany przez te społeczności wiejskie jako taki, takie bóstwo związane z wegetacją i ze słońcem. Bo musimy pamiętać, jeżeli dyskutujemy właśnie o o wierze ludowej, o mitologii ludowej, że ta społeczność, jak każda inna, w pewien sposób postrzegała kwestie wiary w dostosowaniu do, swojej, do swojego bytu, do swojej sytuacji socjalno-bytowej, do sposobu życia, do, do swoich zajęć. A w społeczności słowiańskie, w ogóle Słowianie, byli najbardziej ze wszystkich ludów indoeuropejskich związani z uprawą roli. Żaden inny lud, żaden inny etnos tak głęboko nie był zaangażowany, nie związał swoje, swoje, swojego bytu z uprawą ziemi. Oczywiście dochodzi do tego też hodowla zwierząt, natomiast tutaj ten główny ryt, właściwość tego, tego życia, cecha charakterystyczna to jest właśnie uprawa roli. Do zwierząt za chwilę przejdziemy. Szalenie interesujące są te wątki, które pan poruszył. Ale ja też chciałam tutaj nawiązać do tych e, przemian przyrody ym, i może przejść do takiej mniej typowej e, tematyki, a mianowicie martwych natur. Ponieważ e, wiemy, że sztuka przez setki lat, ta, bym powiedziała, taka akademicka, tak byśmy gdzieś powiedzieli, no... Ym, Głównie dotyczyła rel motywów religijnych i nawet te martwe natury gdzieś tam zawsze rezonowały do tych historii, więc jeżeli Państwo będą mieli okazję właśnie jakieś też flamandzkie martwe natury oglądać, to warto zwrócić uwagę na pewną symbolikę, na przykład ym, właśnie takimi ważnymi symbolami, ważnymi albo takie, które dziś odczytujemy, to jest na przykład homar. Bo homar zmienia swoją postać, więc też może być to symbol właśnie tej zmiany. Ale też to były więdnące kwiaty, czy różne takie symbole, że jest gąsienica, która potem przeradza się w motyla, więc to też tak interpretowano, że, że to jest to nawiązanie do tego zmartwychwstania, do tej y, przemiany ślimak, dlatego że ślimak ma taką twardą skorupkę, nie wiadomo czy tam w środku jest to życie, czy go nie ma prawda, więc jest ta zmienność, myślę też, że no, jajko to jest taki bardzo oczywisty symbol i też to interpretowano w taki sposób, że jajko jest trochę jak kamień, że wydaje się martwe, ale w gruncie rzeczy jest żywe Prawda? Także tutaj warto zauważyć, że martwe natury także odnoszą się gdzieś do tych scen religijnych. Winogrona też oznaczają właśnie cierpienie mękę pańską. Pojawiają się też różne takie naczynia związane z wieczerzą pańską, także jak państwo będą oglądać różne martwe natury, to warto sobie gdzieś poszukać, spróbować to zinterpretować właśnie w tym kontekście. Ja pamiętam z jednego z wykładów z historii sztuki taką martwą naturę, nie pamiętam już którego z flamandzkich mistrzów, gdzie pokazana była cytryna, ubierana takim nożykiem i ta skórka tworzyła taką serpentynę i pamiętam, że bardzo mi się spodobało ta, spodobała mi się ta interpretacja że to jest nawiązanie do nieskończoności. Mhm. W bardzo różny sposób można te wszystkie motywy interpretować. Panie Marcinie, no jajko i bardzo wiele symboli, o których też powiedziała Joanna, przecież w sztuce ludowej było pielęgnowanych i interpretowanych właśnie w podobny sposób. Tak. Reasumując to, co wcześniej powiedziałem, trzeba wyjść właśnie od tego mitu podstawowego, i to miało swoje konsekwencje w postrzeganiu świata przez dawne społeczności słowiańskie, ponieważ dawniej ludzie postrzegali zmieniające się pory roku w kalendarzu jakby na płaszczyźnie tego odwołania do Boga i diabła z mitu kosmogonicznego. I rozróżniano w zasadzie pierwotnie tylko dwie pory roku. To było lato i zima czyli życie i śmierć. I Chrystus, który tutaj się pojawia w związku ze świętami wielkanocnymi, Jego zmartwychwstanie w tej nowej religii chrześcijańskiej, która przyszła na nasze ziemię, Chrystus był właśnie związany z tym odrodzeniem przyrody, z górną częścią kosmosu. On się... Utożsamiano go z bóstwem solarnym, słonecznym, nawet są takie bajki, opowieści, że on jedzie na takim słonecznym wozie po niebie i dzięki temu jest jasno. I to zmartwychwstanie było właśnie skontaminowane z odrodzeniem przyrody. Nawet mawiano, że Chrystus odrodził się po swojej śmierci jak kurcze z jaja. Było to właśnie związane z, z tymi pisankami, których, które, które już na pewno były wykonywane w, we, we wczesnym średniowieczu. Odkryto kilka takich zabytkowych właśnie pisanek z warstwy średniowiecznej i znaki, które się pojawiają na tych obiektach właśnie związane są z ruchem, Ruch też jest związany z ideą życia, z, natomiast bezruch, z martwotą, z zastojem, z cofaniem się ku przeszłości. I ten, ten ruch był zawarty właśnie w takich różnego rodzaju wiatraczkach, różnego rodzaju znakach solarnych, jak swastyki. One oznaczały ogień, słońce, właśnie taką, taki rozwój, ruch do przodu, odrodzenie. To ma takie ciągi syntagmatyczne, tak samo jak śmierć właśnie związana jest z przeszłością, z dołem, z nocą. To miało swoje konsekwencje, jeśli chodzi o różnego rodzaju praktyki, zabiegi magiczne, uzdrowicielskie, obrzędowe, właśnie ruch do tyłu, ruch w lewą stronę. To właśnie było związane z tą zimą, z tą śmiercią, z przeszłością. No i ta pisanka, ona miała bardzo duże znaczenie w obrzędowości, wierzono, że jeżeli ludzie nie będą obdarowywać się pisankami, nie będą dzielić się jajkami, to nastąpi koniec świata. Więc no i wierzono, że jeśli tego zaprzestaną, to ten diabeł właśnie wydostanie się z tych podziemnych okowów na powierzchnię i właśnie będzie musiał nastąpić koniec kosmosu, świata jak takiego, jaki znamy i sytuacja powróci do punktu wyjścia. Walka diabła właśnie związanego z zimą, z podziemiami, która nastąpi po tym, jak on się wydostanie na ziemię, spowoduje, że Wszyscy ludzie wyginą, ziemia zostanie spalona i właśnie ta akcja mityczna powróci do punktu wyjścia, kiedy będą tylko dwie istoty, Bóg i diabeł, które są mm, y, od początku świata i nikt nie wie kiedy powstały. Mamy nadzieję, że wszyscy państwo podzielili się dziś jajkiem, podzielili się pisankami. Jesteśmy zatem bezpieczni. A co ze zwierzętami, z ich symboliką w sztuce, zarówno tej ludowej, jak i tej, o której rozmawiamy z panią Joanną Klikowicz? Wspomniałaś o homarze, że on jest takim symbolem odradzania, ale z pewnością tych wątków może być dużo więcej. Tak, homar już jest takim późnym, że tak powiem, mm -hmm. tak interpretowanym symbolem, ale może można powiedzieć, że te wcześniejsze przedstawienia symboliczne mm, też mają miejsce i dotyczą innych zwierząt. I tutaj też widać przenikanie się właśnie tego świata starożytnego, e, tych wcześniejszych wierzeń, z rozwijającym się chrześcijaństwem. E, jednym z takich symboli jest e, na przykład kogut. Kogut jako takie zwierzę, które właśnie zwiastuje, ogłasza nadejście świtu. Tak? Jest tym, który mm, dzieli mrok od światła. On był też wcześniej w ogóle uosabiany też z płodnością, z siłą i z odwagą. I właśnie faktycznie w, w szczególności w różnych mozaikach jest przedstawiany kogut jako taki symbol zmartwychwstania, symbol Chrystusa. Jest na przykład taka ciekawa mozaika, gdzie kogut walczy z żółwiem i żółw właśnie jest tym uosobieniem szatana, a kogut Chrystusa. Myślę, że Państwo też doskonale kojarzą fakt, że właśnie pierwsi chrześcijanie oznaczali się symbolem ryby, tak, bo rozwijające się chrześcijaństwo nie było na początku religią dominującą, więc w ten sposób trochę kamuflowano i, i, i też właśnie te przedstawienia symboliczne mają źródło tego. Tak? To jest ten sam typ myślenia. E takim też nietypowym, myślę, symbolem, e mało dziś już znanym i pamiętanym jest żaba. Tak? Tutaj to się wywodzi z e zwierzeń egipskich, Żaba właśnie była symbolem bogini Hekate, też bogini płodności – z taką z sproszkowaną żabą też chowano zmarłych, właśnie dlatego, że ta żaba miała być symbolem odrodzenia. Żaba jest e, zwierzęciem niezwykle płodnym, <grywka> prawda? E, tak, jest dużo małych żabek na wiosnę. Także e, i ta żaba też pojawia się właśnie w różnych motywach wczesno wczesnochrześcijańskich, ale głównie na takim dość małym obszarze mm -hmm. e, no, dawnego Egiptu, tak? To, to nie było rozpowszechnione w całej Europie. Mm. I, A Feniks? Tak, y, właśnie to mhm. było y, trzeci przykład, o którym chciałam wspomnieć. To jest Feniks. Pewnie każdy kojarzy też Feniks, który od, y, ptak, który odradza się z popiołów i Feniksa. Także właśnie już y, Egipcjanie y, uważali za takie niezwykłe zwierzę. Tak? Zwierzę, które właśnie, y, no, legenda głosi, że ono wchodzi na najwyższe drzewo. Tam właśnie zakłada gniazdo i spalony poprzez słońce, jakby ten popiół opada na ziemię i z tego rodzi się kolejne stworzenie. Więc jakby to gdzieś tam z tej legendy wywodzi się ta myśl o tym, że Feniks jest tym symbolem zmartwychwstania. On bardzo często był przedstawiany też na mozaikach właśnie jako taki ptak siedzący na gałęzi w takiej aureoli. Ale też być może, ponieważ te egipskie na przykład przedstawienia też na tle słońca go przedstawiały, więc to też może być odniesienie, że tak powiem formalne do tego przedstawienia. I, I znamy też, jakby wiemy też o feniksie z tych zapisów średniowiecznych, tak bardzo często jakby odwoływano się właśnie do symboliki tego zwierzęcia. A w wierzeniach ludowych, w sztuce ludowej przecież kogut czy bocian pojawiają się bardzo często. One też mają swoją symbolikę. Zresztą nie tylko te zwierzęta, panie Marcinie. Tak. I tu znowu powrócę do tego schematu Bóg Diabeł. Wierzono, że tak jak pory roku, tak też zwierzęta czy rośliny szerzej są bytami stworzonymi właśnie przez te dwie istoty i zwierzęta też podlegały temu prawu, temu podziałowi kogut jest związany bardzo ściśle z tą sferą solarno-niebiańską. On budził dzień, on jest związany zawsze z, z miejscami położonymi wy, powyżej gruntu. Tak też jest przedstawiany w sztuce ludowej, na przykład na szczycie właśnie tego drzewa życia, albo jakiegoś słupa, albo na szczycie budynku. On budzi dzień. Wierzono, że tam, gdzie dochodzi głos koguta, tam nie pojawi się czart, żeby właśnie ingerować w to, ingerować negatywnie w życie człowieka, wpływać źle na jego dobytek albo na jego zdrowie. Tutaj mamy jeszcze właśnie kilka takich zwierząt, które ściśle związane są z wiosną. To jest właśnie bocian. Wierzono, że bociany odlatują do takiej zaświatowej krainy na zimę i później przynoszą, wracając stamtąd, dzieci. Wierzono właśnie, że w tej letniej porze, w tej ciepłej porze to bociany przynoszą dzieci. Natomiast zimową porą to są krukowate. Kawki, gawrony, kruki. To one przynoszą dzieci właśnie w porze zimowej, kiedy nie ma bocianów. Bocian, jak wierzono, zapewniał, że w gospodarstwo nie uderzy piorun, że nie będzie pożaru. Bocian zjadał te wodno-podziemne zwierzęta, które w micie były przyporządkowane diabłu, czyli jaszczurki, węże, żaby. On był takim dobrym duchem opiekuńczym zagrody. Z wiosną związane są też inne ptaki, to jest na pewno też skowronek, wierzono, że skowronek przylatuje jeszcze w takie duże mrozy w lutym, mimo tego, że jest zimno, on się kryje gdzieś tam między bruzdami ornej ziemi, zmarzniętej, ale czeka na wiosnę i właśnie jego śpiew jest takim jednym ze znaków odrodzenia przyrody, wierzono, że skowronek wznosząc się podczas śpiewu ku niebu, zagląda do nieba. To był taki przywilej, jeden z niewielu. Był nazywany skowronek ptakiem Matki Boskiej. On uprzyjemniał pracę mm. rolnika, ośpiewując go podczas, gdy człowiek dopełniał swoich obowiązków na, na uprawianej ziemi. To była też jaskółka. Jaskółki nie wolno było skrzywdzić. To był duży grzech, który miał swoje konsekwencje. Mógł spowodować choroby, mógł spowodować różne schorzenia i u ludzi, i u zwierząt domowych, hodowlanych. Nie wolno było niszczyć gniazda i to ma jaskółki i to ma jeszcze swoje takie odniesienie do do zwyczajów dawnych Słowian, tych pogańskich Słowian, którzy na przykład nawet nie strącali gniazd jaskółczych z posągów swoich bóstw, mimo, że te jaskółki brudziły te rzeźby. To też pokazuje, jak, jakim kultem i szacunkiem był otoczony ten ptaszek. Mm. To był też zając. Zając jest w mitologii ludowej związany z tym podziemnym światem, ze światem diabelskim, ponieważ jest bardzo płodny, jest zwierzęciem, które prowadzi tryb nocny życia swojego i no jest taki szybki jak diabeł. Generalnie tutaj ta, ta jego płodność tak samo podobnie jak u koguta, zaważyła na tym, że on jest wykorzystywany jako jeden ze znaków wielkanocnych, wiosennych. Bardzo spodobała mi się historia o skowronku, który zagląda do nieba i jest w takiej Matki Boskiej. To bardzo piękne i bardzo ciekawe. Chciałabym na moment powrócić do y, przedstawień Chrystusa. Patrzę sobie na dzieła, które znajdują się w Muzeum Wsi Radomskiej. Tam jest taka płaskorzeźba Stanisława Denkiewicza, przedstawiająca Zmartwychwstanie Chrystusa. I Chrystus jest pokazany dość schematycznie, frontalnie. Ma taką postawę no, dosyć sztywną. I myślę sobie, że no, to jest dalekie połączenie, ale w sztuce na przykład El Greka jest zupełnie inaczej, bo tam jest sama Ekspresja, jak się zmieniało przedstawienie samego Chrystusa jako tego zmartwychwstałego, Janno. No tutaj jakby możemy wyjść właśnie od tych przedstawień jeszcze 14-15 wiecznych renesansowych i to jest taki czas, kiedy jest fascynacja ludzkim ciałem, jego harmonią, jego pięknem i Chrystus zwykle ma takie właśnie bardzo harmonijne, zdrowe ciało. Widać, że twórcy studiowali anatomię i mieli wielką taką ambicję, żeby ją bardzo, bardzo dobrze to, to oddać. Później, kiedy właśnie uważa się, że tutaj Rafael doszedł do jakiegoś takiego absolutu, do perfekcji, bardzo trudno było stworzyć coś, co jeszcze bardziej zachwyci ludzkość. I właśnie rozpoczęły się wtedy takie stylizacje, poszukiwanie różnych innych formalnych rozwiązań wówczas właśnie starano się stworzyć jakąś taką atmosferę mroku, wydłużenie, właśnie takie stylizowanie tego ciała następowało. Panie Marcinie, a twórcy ludowi bardzo często właśnie przedstawiali Chrystusa po prostu. Zawsze mamy, znaczy tak ja przynajmniej mam często ten obraz Chrystusa frasobliwego, który siedzi podparty i zafrapowany, a ten Chrystus z martwych zmartwychwstały, jaki on bywa w sztuce ludowej? No właśnie jako to bóstwo związane z górną sferą kosmosu, on jest pokazywany jako istota świetlista właśnie emanująca światłem, promieniami. To ma swój związek z tym, że Bóg Najwyższy, Bóg Ojciec też jest właśnie istotą tego rodzaju, Jego właściwą naturą. Właściwością jest świetlistość, ognistość. Mawiano, że On chodzi w gromach. Po prostu jest światłem samym w sobie, emanuje tym, tym blaskiem. I dzięki niemu jest dzień, ponieważ y, y, słońce nie ma jak gdyby w, no, w, w niektórych przekazach y, światła y, samo w sobie, tylko odbija tą świetlistość wychodzącą z Boga. Tak samo dzięki temu w nocy jest jaśniej, ponieważ od księżyca odbija się ten Boży blask. I z Chrystusem jest podobnie. Właśnie to jego, y, ten Jego związek ze słońcem, z ogniem, powoduje, że, że ta przyroda może się odrodzić, że wegetacja budzi się do życia. Tak jak wspomniałem, on jest właśnie takim wegetacyjno-solarnym bóstwem w mitologii ludowej. Ja tu jeszcze chciałam dodać, że właśnie takim charakterystyczną postawą jest taki gest uniesienia, jest właśnie dłoń wyciągnięta w górę i to jest właśnie też taki gest zwycięstwa. Też troszkę wracając jeszcze do tematyki zwierząt, bo pojawia się jeszcze oczywiście baranek. No właśnie, jak moglibyśmy e, zapomnieć. Tak, myślę, że on łączy też tutaj takie przedstawienia ludowe i, i taką, bym powiedziała, sztukę klasyczną. E, baranek oczywiście jako symbol e, łagodności, miłosierdzia. Oczywiście przedstawia Chrystusa. E, no i on bardzo często właśnie ma taką e, też chorągię w i to jest właśnie ta chorągiew zwycięstwa i też można zauważyć taka, jaka jest na obrazach czerwona albo właśnie z tym krzyżem też ten symbol zmartwychwstania. I on też był obecny w obrzędowości wielkanocnej, ponieważ tutaj stosowano właśnie takie wypieki baranku, baranków z, z, z mąki albo też z masła i wstawiano takiego baranka, Zasiane, zasiany owies na wiosnę albo jakąś rzeżuchę. Także on po prostu łączył w sobie tą y, ideę zmartwychwstania, tego łagodnego miłosierdzia, łaskawości Chrystusa zmartwychwstałego z tą, z tą koncepcją odrodzenia przyrody. Nieodłącznie z Wielkanocą i takim naszym skojarzeniem z ludową sztuką, z ludowością w ogóle i z całą tą obrzędowością są wycinanki. Szczególnie w Polsce mamy taką bogatą tradycję tych wycinanek. Panie Marcinie, jak to wygląda z perspektywy miejsca pana pracy Muzeum Wsi Radomskiej? Mamy w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej dość bogatą kolekcję wycinanek. One były pod względem formy, pod względem motywów, które się tam pojawiają, opisywane w takim połączeniu z wycinanką kielecką, gdyż na tamtych terenach, na Kielecczyźnie są podobne tego rodzaju obiekty w kulturze ludowej i tutaj mamy do czynienia w zasadzie z takimi trzema formami, to znaczy jest to wycinanka taka odśrodkowa, czyli jest to symbolika taka związana właśnie z, z gwiazdą, z, ze Słońcem. Jest to też taki symbol właśnie odwołujący się do tego drzewa życia z mitu kosmogonicznego, gdzie właśnie jest pokazane drzewko i wokół niego są takie symboliczne pary zwierząt. To są gołębie, ponieważ właśnie w tym micie Bóg i diabeł byli też pod postaciami gołębi. To, to mogą być koguty, które, które właśnie walczą ze sobą zwykle. To też jest odwołanie do tej opowieści o stworzeniu świata. I jeszcze trzecia forma, to są takie mm, motywy pasowe, gdzie takie postacie, powiedzmy, jakieś laleczki czy postacie kobiece trzymając się za ręce właśnie tworzą taki pas. W zasadzie te wycinanki, one były wymieniane często w okresie wielkanocnym, one były wykonywane przez dzieci, ale zwłaszcza przez dziewczyny, panny na wydaniu, no i kobiety starsze w, mieszkające w danym domu. Takie wycinanki umieszczano na ścianach, ale też na belkach podtrzymujących sufit. To wprowadzało taką barwniejszą, przyjemniejszą atmosferę do zwykle, mm, zwłaszcza no, dawniej, do takiej ponurej izby, dość ciemnej, z małymi okienkami, z niskim pułapem. Oczywiście te wycinanki były wykonywane z kolorowego papieru. W ogóle wycinanka to jest taki symbol kultury ludowej Polski, bardzo znamienny i charakterystyczny właśnie dla tej części Europy. Wspominaliśmy trochę w naszej rozmowie o roślinach, o ich symbolice, ale nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, czym jest obrzęd gaika, panie Marcinie. Co to takiego? Obrzęd goika na ziemi radomskiej, tak jak w wielu innych regionach, on był przestrzegany, kultywowany właśnie w okresie wiosennym. Często poprzedzał go obrzęd wyniesienia marzanny, czyli takiej istoty związanej właśnie z, z zimą, z chorobą, ze śmiercią, z tym co się łączy właśnie z zimową porą. Tą kukłę Marzanny wynoszono poza ekumenę ludzką, czyli poza wieś, gdzieś na granicę wsi, powiedzmy za miedzę, gdzieś nad jakiś ciek wodny, nad jakiś zbiornik wodny. Tam ją często też najpierw podpalano, a nawet jeśli nie spalano, to po prostu wrzucano do tej wody, nawet do jakiejś większej kałuży, do takich rozlewisk wiosennych podeszczowych, pośniegowych i zwracano uwagę, aby nie oglądając się za siebie, bo to mogło sprowadzić chorobę, w nadchodzącym roku, jak najszybciej udać się właśnie do, do tej przestrzeni wiejskiej, bezpiecznej, znanej i jeśli nie tego samego dnia, to niedługo po, potem wnoszono do wsi obrzędowo tak zwany właśnie gaik albo maik, albo nowe latko. To znowu cofamy się do tego podziału na dwie podstawowe pory roku, czyli zimę i lato w dawnej kulturze ludowej Polski i Słowian. I ten gaik niosła taka gromadka dziewcząt. Ten gaik to była zimozielona roślina, najczęściej czubek uciętej sosenki, świerka albo jodły, i on był przybrany w sposób, który no, mógł może współczesnych wywoływać skojarzenie z ubieraniem choinki. Tam wieszano właśnie różnego rodzaju jakieś kolorowe świecidełka, piórka jakieś wydmuszki jajek, pisanek, także całość robiła takie pozytywne, jasne wrażenie. Ono, ono też miało kontaminację właśnie z, z tym postrzeganiem wiosny, światła, słońca z odrodzeniem życia. To, było, to był taki, taki substytut, taki symbol drzewa życia właśnie z tego, z tego mitu o powstaniu świata. I to drzewko było ośpiewane, właśnie tam był motyw taki, że wynosi, wy, wyniesiono już tą marzannę, a, czyli tą zimę, a do wioski wnoszony jest ten gaik, czyli, czyli to nowe lato. I, I ten gaik miał właśnie symbolizować taką błogosławieństwo nieba, przychylność nieba, y, pomyślność dla tej gromady, mniej więcej takie pozytywne skojarzenia. To co w takim razie, mimo że teoretycznie wszyscy to wiemy, ale być może jest jeszcze jakaś tajemnica w tym obrzędzie, obrzędzie polewania się wodą, przed nami lany poniedziałek, więc warto jeszcze powiedzieć, że ten motyw też bardzo często inspirował no, również malarzy, którzy ten motyw przedstawiali, choćby Zofia Stryjeńska przecież na swoich obrazach, a w sztuce ludowej i w ogóle w ludowej obrzędowości, panie Marcinie, no, to jest obrzęd chyba bardzo mocno kultywowany. Czy do dzisiaj w okolicach Radomia również? Tak, on, on był kultywowany już w średniowieczu na pewno, ponieważ, ponieważ są doniesienia, właśnie takie źródło pisane, notatki o tym, że ludność polewa się wodą na wiosnę. Ten śmigus, dyngus, on głęboko jest zakorzeniony. No, wyrodziło się to w takie huligańskie wybryki, które znamy jeszcze z lat dziewięćdziesiątych, 2000., -tych, bardzo mocno, kiedy to właśnie grupki takich wyrostków, tak, nie patrząc tam na kogo, bez, bez żadnej kontroli, pod kościołami, na ulicach, w autobusach wylewały wiadra wody na, na ludzi. Natomiast dawniej to nie było do końca tak, nie o to chodziło żeby się tak po prostu wyżyć w ten sposób na kimkolwiek, tylko miało to też taki schemat rytualno-mitologiczny, ponieważ chodziło o to, żeby polać kobiety, co miało pobudzić w nich płodność. Pamiętajmy, że jakby celem życia człowieka dawnego było założenie rodziny i dochowanie się potomstwa. Człowiek, który nie miał potomstwa, nie miał takiego samego statusu jak reszta. Był postrzegany jako ktoś, kto no, nie wypełnił tej swojej życiowej roli. Więc to polewanie, ono miało wzmagać te siły życiowe, witalne, płodnościowe. Ono mogło się, tak, takie są interpretacje, przekładać się w tej takiej głębokiej warstwie podświadomości tej ludowej na, na płodność ziemi, która była postrzegana, zwłaszcza ornej ziemi, która, czy też uprawnej ziemi, która była postrzegana jako żywa istota, która ma świadomość yy, myśli, yy, ma uczucia i emocje i może na przykład za pewne yy, czynności nagradzać lub karać. To miało też właśnie wzmocnić te jej siły, od których zależała, zależało no, przetrwanie danej rodziny, czy danej wsi. Pamiętamy, że ta odpowiedzialność w kulturze ludowej często była zbiorowa. Więc jeżeli ktoś dopuścił się przekroczenia tego kodeksu moralno-obyczajowego, Często właśnie kara spadała na całą gromadę, dlatego też wszyscy musieli poddawać się temu, temu schematowi obrzędowo-obyczajowemu, żeby właśnie to życie było zachowane, żeby ta harmonia życia trwała. Pięknie dziękuję za tę opowieść. Jutro wszyscy się poddamy temu obrzędowi śmigusa dyngusa, oby nie zbyt nachalnie. Dziękujemy Państwu za uwagę, a moim gościom bardzo dziękuję za ciekawe opowieści o tym, jak zmartwychwstanie przedstawiono w sztuce i o tych ciekawych ludowych obrzędach, które kiedyś kultywowano, a pewnie i dziś wiele z nich jest nadal kultywowanych. Była z nami Joanna Klikowicz, absolwentka Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie i popularyzatorka wiedzy o sztuce w Wolskiej Bibliotece, gdzie Państwa zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję, Joasiu. Dziękuję Państwu bardzo. I Marcin Stańczuk z Muzeum Wsi Radomskiej. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Życzymy Państwu pięknego, świątecznego czasu w gronie rodzinnym, wesołych, spokojnych i zdrowych świąt i do usłyszenia.